Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie Cutting Through the Matrix 6 grudnia 2015. Teraz od zebrania COP, konferencji stron inaczej, 21 dla XXI wieku nadal trwa i jest, jest formalnością oczywiście, tak jak mówiłem w tamtym tygodniu. To jest kontynuacja ostatniego tygodnia, żeby pokazać Wam, że nieważne co myślicie, że tam robią, oprócz tego, że obżerają się jak świnie przy korycie, za darmo, opłacone przez podatników oczywiście, ale dostają trzy minuty na przemowę, trzy minuty dla tych, którzy chcą coś powiedzieć. Większość innych ma pełne gęby i nie mogą mówić, bo przeżywają ich 15-daniowe obiady i lunche, ale, ale dla tych, którzy chcą coś powiedzieć, to dostają 3 minuty. Także, tak jak mówiłem przedtem, to nie jest jakaś debata. Na wszystko zgodzili się o wiele wcześniej przez Szerpy, goście, którzy wykonują całą pracę, budując porozumienie, jak to oni nazywają. I dowiecie się, że to jest tylko formalnością. Nawet nazwa CAP-21... Jest bardzo zmylna i myli specjalnie, bo ONZ parę lat temu sami mieli dość ludzi takich jak ja i innych, którzy mówili o agendzie 21, agendzie na XXI wiek dla zrównoważonego rozwoju i redukcji populacji i całej reszty. I zmienili nazwę swoją i powrócili do starej nazwy, projekt Millennium. Także naprawdę to jest COP21, który jest projektem Millennium, myślnik Agendą 21, myślnik COP21. To ten sam plan i jesteśmy na jego drodze. Ale pokażę Wam dzisiaj, jak już to wszystko jest instytucjonalizowane w waszym całym społeczeństwie, nie tylko przez propagandę, która jest nieustanna oczywiście, nawet w filmach i podobnie, nawet w komediach, buzzwords i określenia i cała ich reszta, ale dowiecie się, że jest sankcjonowane przez wszystkie wasze instytucje, wasze media gruntowo są kompletnie instytucjonalizowane. Nawet czytałem artykuł z BBC, gdzie kompletnie się na to wszystko zgodzili i nawet oświadczyli, że będą pchać określenia, określenia takie jak globalne ocieplenie i zmiana klimatu w kółko i kółko, aż zostaną całkowicie przyjęte do Waszego języka i większość ludzi już przyjęła ale wprowadzane jest to przez tysiące organizacji pozarządowych, Wszystkie pod parasolem ONZ-u i mają tam różne Unie Nauczycielów z całego świata, którzy to wprowadzają przez system, przez system oświaty. Macie w to zamieszane grupy, religii, grupy religijne, wszystkie religie, które były lobowane, żeby, żeby się do tego przyłączyć i przyłączyły się i macie wasze lokalne władze samorządowe, nawet burmistrzy z malutkich wiosek mają porozumienia między sobą związane z tą zmianą klimatu i biorą w tym udział. Wszyscy widzicie. Także to tylko formalność, ten CAP 21. I jeżeli w ogóle o tym wspomnął w telewizji, ja nie oglądam telewizji, także nie wiem, ale jeżeli w ogóle o tym wspomnął, to i tak to nic nie znaczy dla ludzi. Co to jest CAP 21? Jakiś nowy serial o policjantach czy co? Co to? I dlatego nazywają się konferencją stron. Brzmi strasznie łagodnie, a jednak jest kulminacją umów, które mają do czynienia z zrównoważonym rozwojem. To wszystko się tak zaczęło bardzo dawno z Maurice Strong i całą resztą z, z, z różnorodnością biologiczną i zwierzętami i ze szczytem w Rio i tak dalej, i od ocal, ocaleniem świata i ocaleniem zwierząt. O las deszczowy Brazylii zniknie, zniknie i tak dalej, i tak dalej, krok po kroku, po kroku. I następnie oczywiście wpadli na pomysł zmiany klimatu, things, kiedy globalne ocieplenie im nie wypaliło. Także so, to cały plan na kontrolę świata i ludzkości uh, jak będziemy żyć, w co będziemy wierzyć, wiecie, wasza indoktrynacja przez szkołę i tak dalej, aż zbierze się do tego, jak to wszystko powiększą, że ludzie będą się dobrowolnie sterylizować i tak dalej. Już przez, przez jakiś czas pokazały się artykuły w, te, w gazetach na ten temat, dobrowolna sterylizacja, i będzie bardzo łatwo znaleźć paru męczynników, którzy wstąpią pierwsi po praniu mózgu, który dostaną w szkole i będą chwalić się swoją cnotą. Wszyscy politycy używają poprawne modne slogany i popierają to i tamto i tak dalej. Wszystko co poprawne, jak dobrze sami wiecie, aż robi się niedobrze prawda? słuchania tych gadki, tych zdrajców. Widzicie, już żyjemy w systemie socjalistycznym, gdzie każdy kraj ma ogromny rząd. I, I różne instytucje pchają w tą samą stronę, żeby wprowadzić ten wielki plan. tu jeden ogromny system, widzicie. I politycy, nawet na poziomie lokalnym, wszyscy chcą wspiąć się po i dostać się na poziom federalny ostatecznie, wiedzą co powiedzieć, żeby być popularnym. Te wszystkie politycznie poprawne tematy, żeby zostać zaakceptowanym i otrzymują zaufanie społeczne przez stałe wyświetlanie swojej moralności. Także przechodzimy przez to wszystko teraz oczywiście i to spotkanie trwa teraz i naprawdę jest farsą. Tak samo jak te inne spotkania globalne w przyszłości, które też były farsą. Przez lata czytałem artykuły na, tych, na tym programie o ich obfitych, niesamowitych posiłkach, które tam jedzą, na tych spotkaniach, kiedy rozmawiały o surowości dla nas, widzicie, surowości. Nawet pisali w tych artykułach o prostytutkach, za które my płacimy. Podatnicy płacą za te prostytutki, męskie i damskie. I parę lat temu wyszło to w gazetach w Kanadzie, ale tak czy owak. To jest, to jest farsa i pokaz, przez który przechodzimy i kap 21 jest pokazem. Kompletna formalność. Jadą tam i bawią się wspaniale i podpisują umowy. Całkowita formalność. To wszystko już jest wprowadzone i o tym dziś będę mówił, żeby pokazać Wam różne metody, przez które to wszystko zostaje wprowadzone. I nieważne, nawet jeżeli mielibyście jakiegoś spryciarza, który przez jakieś oszustwo dostałby się na to spotkanie i zbuntowałby się i oświadczył, że nie zgadza się z niczym, nieważne to by było, nawet jeżeli byłby to prezydent lub premier, bo wszystko już zostało wprowadzone przez Wasze Stany lub prowincje na szczeblu lokalnym i przez i wszystko inne też. I nadal jest pchany przez kompakty, jak to nazywają, umowy podpisane między Stanami w USA i Kanadzie rzeczy tym podobne. I zdaje mi się, że jedynym wyjątkiem, na jaki pozwolili do trzyminutowego przemówienia, był dla prezydenta Obamy. W pierwszy dzień, jak Cap 21 się zaczął, dali mu 15 lub 20 minut do gadania i chyba to dla, i to prawidłowo, skoro Stany będą płaciły najwięcej podatków, które będą finansować, finansować te wszystkie malutkie kraje dookoła świata. Wszyscy nie, jeszcze są bardziej spłukani niż Stany, ale Stany Stany są kompletnie zadłużone, uwierzcie mi. I w Kanadzie wyszedł artykuł, zanim jeszcze to te spotkanie Cap 21 się zaczęło, który mówił, że premier Justin Trudeau, ten nowy gość, wybiera się na spotkanie Cap 21 w Paryżu z wiatrem w plecach, na spotkaniu kanadyjskich premierów i polityków w poniedziałek w Otawie, pierwsze przez prawie 7 lat, przedstawiające 11 prowincji i terytorium, gdzie śpiewają identyko z tej samej książki o środowisku. Także widzicie, bo to jest religia. I jak już zresztą wspominałem, zostało to tak stworzone, żeby stać się religią i z biegiem czasu stanie się jeszcze większą religią. I dziś wywieszę również, pamiętajcie, że wszystkie artykuły, które omawiam, zawsze wywieszam do nich linki i często PDF także. Dla tych prawdziwych fanatyków, którzy są w stanie wytrzymać, czytając o tym wszystkim, ale jest to, jest to ważne dla tych, którzy naprawdę chcą wiedzieć, większość nie chce lub nie ch chcą tylko wiedzieć o rzeczach pobieżnych i tylko tyle, ale osobiście ja, ja chcę wiedzieć całość, ale ten artykuł tutaj jest z C-Fact, tak się nazywa, Climate Fact, pisze, globalny trend klimatyczny od 16 listopada 1978 roku jest plus 0,11 stopni Celsjusza na dekadę, to z Uniwersytetu Alabama w Huntsville, pisze, troposfera nie podgrzewa się tak szybko, jak prawie wszystkie modele klimatyczne przewidziały, a ich modelami są komputery, które są karmione fałszywymi danymi, tak Pisze, po roku 1998 obserwacje będą prawdopodobnie niższe niż wartości symulowane, wskazując, że symulacje jako całość przewidują za wysokie ocieplenie. To napisane przez Remote Sensing Systems. Następne odczytania satelitarne górnej warstwy warstw atmosfery są bardziej dokładne i powinny zostać przyjęte, jako sposób standardowy do monitorowania globalnej zmiany temperatury, to jest od nas i cofa się do 1990 roku. Znowu tutaj. Istnieje silne pokrewieństwo pomiędzy promieniowaniem kosmicznym i temperaturą globalną. W związku z czym zapewnia dalsze potwierdzenie teorii klimatu związanego z słońcem i promieniowaniem kosmicznym Svensmarka i innych. Także pamiętajcie, że modele komputerowe, jakich używają, twierdzą, że w ogóle, w ogóle nie biorą słońca pod uwagę w nich. Według nich słońce nie ma na nich. Niczym efektu. As, as tak jak before, mówiłem przedtem, changing, rzeczywistość się zmienia, no, prawda? Ale nie, Słońce nie ma żadnego wpływu na nic, także nie biorą Słońca pod uwagę w swoich modelach komputerowych. My powodujemy ocieplenie na całej planecie dla tych, którzy o tym nie wiedzą. Także macie. Następnie. Zakładając, że proponowane obniżenia są przedłużone do roku 2100, ale nie powiększone, rezultatem będzie mniejsze ocieplenie o tylko 0,2 stopni Celsjusza pod koniec stulecia, porównując z naszymi obliczeniami i to jest Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, Energy and Climate Outlook 2015. Używając recenzowany model klimatowy MAGIC, nazywa się MAGIC, na Boga jest magiczny. Szacują wpływ, szacują marginalny wpływ obietnic redukcji dwutlenku węgla, które nazywają się INDCs, to znaczy przeznaczone wkłady ustalone na podstawie stopy krajowej z Unii Europejskiej, USA, Chin i reszty świata wraz z prawdopodobnym osiągnięciem polisy globalnej. Moim głównym odkryciem jest to, że łączny wpływ jest bardzo mały, mniej niż 0,05 stopni Celsjusza różnicy pod koniec stulecia i nawet tego nie można przewidzieć, bo nawet nie mogą przewidzieć pogody na jutro. Wszystkie zobowiązania krajów z Paryża równają się mniej niż 0,05 stopni, co różnicy w temperaturze pod koniec stulecia. Absolutny globalny wzrost poziomu, w, poziomu morza najprawdopodobniej jest między 1,7 i 1,8 mm na rok. I to jest z Noa. Zapisy mareograficzne wzdłuż wybrzeży dostarczają dowody, że średnie poziomów mórz wzrastały od późnego wieku XIX z globalnym tempem średnim między 1,33 i 1,98 mm na rok. Istnieje niedocenienie możliwych trendów naturalnych do około 1 mm na rok, błędnie zwiększając znaczenie śladów antropogenicznych. I według nowych badań, da satelitarnych pokrywa lodowa na Antarktydzie wskazała zysk netto w wysokości 112 bilionów ton lodu na rok od roku 1992 do 2001. Ten zysk netto spadł do 82 bilionów ton lodu na rok między 2003 i 2008. Obecnie Antarktyda nie przyczynia się do wzrostu poziomu mórz, a odbiera 0,23 mm na rok i dlatego może spada i wzrasta, widzicie, i się ciągnie i ciągnie, ale cytuję tu wiele dobrych badań, które znowu dla tych, którzy to wszystko rozumieją, to po prostu wzmacnia to, co już wiedzą, że wszystko to jest jeden wielki kant i to kant na ogromną skalę dla określonych z góry powodów i dla zysków i wzmocnienia pewnych ludzi. Wywieszył też sceptyczny film dokumentalny o klimacie, gotowy wstrząsnąć debatę na temat klimatu. I to jest napisane przez Anthony Watts. I zostanie wypuszczony... Niedługo pisze, Cifak odbędzie światową premierę długo oczekiwanego, sceptycznego filmu dokumentalnego podczas um, imprezy Czerwonego Dywanu tylko na zaproszenie w Paryżu w czasie ONZ-u Międzynarodowego Szczytu o Zmianie Klimatu CAP-21. Zawierający wywiady i komentarze od ponad 30 sławnych naukowców i ekspertów od klimatu, Climate Hustle przedstawia przekonujące dowody, które dewastują straszenie globalnym ociepleniem. Host filmu Mark Morano, założyciel i wydawca CFAX, wielokrotnie, wielokrotnie wynagrodzonego serwisu wiadomości i informacji Climate Depot, prowadzi wyprowadzi widzów przez wyjaśniającą i często zabawną misję, przez świat propagandy dotyczący tak zwanej zmiany klimatu. Także miejcie ten film na oku, ale znowu, fakty nie mają znaczenia, bo to jest wszystko wyryte w kamieniu. Ludzi chłopcy, którzy rządzą światem, polegają na tym wszystkim. Wszystkie, wszystkie największe korporacje popierają to i dostają swoje biliony dolarów. Zrozumcie, że będziecie wymieniać, że będą wymieniać te kredyty na dwutlenek węgla, te, które są niczym, widzicie, i będą się nimi wymieniać między sobą. To nowa giełda tak naprawdę i będzie szła do góry i do dołu i tak, dalej, i tak w kółko, następnie będzie będziemy ich ratować gotówką. Za każdym razem jak jakaś korporacja straci pieniądze, tak samo jak teraźni, na teraźniejszej naturalnej giełdzie, która nie jest naturalna tak naprawdę, ale giełda jaką znacie. A następnie całe podsumowanie tego, tegorocznej konferencji CAP 21 pisze, Podczas gdy środowisko naukowe coraz częściej, coraz częściej wyraża niepokój związany z potrzebą ludzkości, żeby wynaleźć bardziej zrównoważone sposoby na życie, szczere i pilne globalne dyskusje mają kluczowe znaczenie. Trzy mi, minut na przemówienie. Co? co za kawał? Coroczna konferencja COP 21, która w tym roku ma miejsce w Bourget we Francji, jest jednym i może najbardziej obiecującym przykładem zebrania, przez najbardziej ekoświadomych osobowości na świecie, które spotykały się, żeby przedyskutować, jak my ludzie możemy lepiej traktować naszą planetę, widzicie, to nie jest tylko w Paryżu, macie też te inne spotkania, które są organizowane przez organizacje pozarządowe, które wy funduszujecie przez własne podatki i też otrzymują ogromne pieniądze i wskazówki, jak wprowadzić ten plan od fundacji, fundacji wolnych od podatku. Także KAP 21 inaczej określony jako konferencja klimatu w Paryżu 2015, zjednacza przywo, przywódców, urzędników państwowych, naukowców i naukowców wpływowych przed przewodniczących z całego świata, żeby promować międzynarodowe działanie z kwestii zmiany klimatu. Tegoroczne zebranie ma miejsce od 30 listopada do 11 grudnia i będą brać w nim udział przedstawiciele, przedstawiciele z ponad 190 narodów. Oczekuje się, że będzie 50 tysięcy uczestników i delegatów międzynarodowych. Wyobraźcie sobie, co tam będą jedli, co? I ich ogrzewanie, za które my będziemy płacić. Pisze, poprzednie z zebrania CAP, które miały znaczący wpływ na kartach historii, to pierwszy CAP w Berlinie w 1995 roku, CAP 3 w Kyoto, gdzie po raz pierwszy międzynarodowa umowa protokół z Kyoto była przedstawiona, CAP 11, który przedstawił plan działania w Montrealu. Zrozumcie, że w tamtych czasach nie nazywali tych zebrań CAP. Wtedy chcieli się upewnić, żebyście myśleli, że to były oddzielne zebrania. Pisze Kap 15 w, w Kopenhadze i Kap 17 w Durbanie, który prowadził do założenia Zielonego Funduszu Klimatycznego. Zielony Fundusz Klimatyczny, wiecie. Tegoroczne zebranie oczekuje się być szczególnie godne uwagi. Po raz pierwszy w ponad 20 lat takie zgromadzenie zwołuje z wyraźnym celem, aby wyprodukować prawie, prawnie wierzące, uniwersalne porozumienie dotyczące klimatu i zrównoważonego rozwoju. Jeżeli tegoroczna konferencja zakończy się sukcesem, może to oznaczać światowe zmiany, których nasza planeta rozpaczliwie potrzebuje. Ojejciu. I następnie wymieniają parę z nich. USA zobowiązały się do ograniczenia emisji o 26% do 28% do roku 2025. Niektóre z najważniejszych tematów dyskusji i porozumienia, które mogą pojawić się po tegorocznej konferencji, koncentrują się wokół wdrażania nowych, a czasem agresywnych reguł, których celem końcowym jest ograniczenie wzrostu temperatury w granicach 2 stopni Celsjusza. Wiele ma nadzieję, że tegoroczne przedsięwzięcie pomoże w wprowadzeniu prawdziwych, trwałych zmian. Nie będziemy mieć w ogóle kasy w kieszeniach po tym, jak nas wszystkich ograbią. Kilkoma najważniejszymi wydarzeniami politycznymi, które odbędą się podczas KAP-21 są Światowa Rada UCLG, to bardzo ważne. I Światowy Szczyt Klimatyczny, czyli globalne forum biznesowe, finansowe i rządowe z ponad 300 mówcami wysokiego szczebla, który odbędzie się w trakcie trwania konferencji. Te wydarzenia polityczne zapewniają okazję dla urzędników rządowych i reprezentantów do rozmowy na temat ich narodowych wysiłków, aby dokonać zrównoważonego rozwoju na małej i dużej skali. I zarazem mają tam wystawy w tym samym czasie, takie jak Paryż dla przyszłości. Ta działalność jest częścią większego wysiłku, który wykroczy poza CAP 21, aby dotrzeć do stron zainteresowanych w obszarze prywatnym, akademii i non-profit, czyli organizacji pozarządowych, aby prezentować rozwiązania do walki ze zmianami klimatu na porządku dziennym. Wystawy będą miały miejsce w miejscach publicznych dookoła Paryża Między innymi innymi na Placu Ratuszowym i na brzegu rzeki Seine. To dobrze na to, na to miejsce, bo jeżeli tam jesteście, to musicie być insane, gadając w pogodzie i zilustruję, jak Paryż podejmuje kroki, aby walczyć ze zmianą klimatyczną i popchnąć nasze miasta do przodu, może do rzeki. Te wystawy są otwarte dla społeczeństwa i uczestników CAP21, i mają ich całą listę. La Gallery jest następną rozwiąz. Y Rozwiązania CAP 21, następną i Fora Biznesu i Innowacji. To faceci, którzy będą grabić z tego kasę. I ten tutaj, Globalna Wioska, Alternatyw. Globalna Wioska, pamiętajcie Hillary Clinton książkę pod tytułem Globalna Wioska? Ten festiwal ludowy i tymczasowa wioska ma na celu zapewnić spojrzenie na element ludzki w CAP 21, jak również możliwości na zrównoważony świat, pokazując alternatywne style życia w przestrzeni publicznej i i na ulicy. Każde skrzyżowanie, ulica lub miejsce będą wyświetlać jakiś element alternatywnego stylu życia. Od recyklingu do metod transportu niskoemisyjnego. W czasie imprezy ruch samochodowy zostanie zastrzeżony na kilku ulicach. a Będzie ona miała miejsce od 5 do 6 grudnia w Montreal. Ta impreza jest nie do przegapienia i oferuje, i oferuje coś dla każdego. I o to macie. Widzicie, to będzie wasz model na waszą wioskę przyszłościową, gdzie będziecie um, zmuszeni, żeby mieszkać w tych zrównoważonych społeczeństwach. Forma kolektywizmu, można powiedzieć, tym to jest i nie ma w nich demokracji, bo im nie potrzeba i wywieszę ten link dziś również dla tych, którzy sami chcą zobaczyć, jak to wszystko już jest dobrze zorganizowane, które pomagają w pchaniu tego całego pomysłu, widzicie. I znowu wracając do globalnej wioski, która oferuje alternatywy przyjazne dla klimatu, pisze o tym tak. Oparte na ponad 500 pięć, wolontariuszy i alternatywnych entuzjastów z całego świata, tymczasowa wioska alternatyw zgromadzi dziesiątki tysięcy ludzi w centrum Montreux w Paryżu. Na tą okazję, wyzwolenie z samochodów, każda ulica lub miejsce zostanie przeznaczone na alternatywny stożycia. Alternatywny życia słyszałem już o tym gdzieś. Zwiedzający odkryją na przykład ulicę ponownej lokalizacji, miejsce zrównoważonego rolnictwa na małą skalę. Aleja transportu niskiej emisji, przypuszczam, że dadzą wam tutaj buty do chodzenia lub plac do recykling i naprawy. Na każdej ulicy goście odkryją alternatywne style życia i działania z całego świata, które obecnie przyczyniały się do zmniejszenia emisji gazów cieplarniarnych na świecie, czyli zrównoważone lokalne rolnictwo na małą skalę, krótkie łańcuchy dostaw, wspólne ogrody, eko i wspólne mieszkania, Widzicie, tu macie wspólne mieszkania, Agenda 21, przeniesienie działalności gospodarczej, sprawiedliwy handel, działania na rzecz świadomości związanej ze środowiskiem, oszczędności energii, energia odnawialna, alternatywne planowanie urbanistyczne, polityka transformacji energetycznej, zrównoważony transport, dzielenie się samochodami, etyczne finanse, co za kawał, waluty lokalne, odpowiedzialna konsumpcja, odpowiedzialna, tam nie ma grubasów, widzicie, mówią to Wam ludzie, będziecie na przymusowych dietach i, będzie, i będą Was ważyć co tydzień i zapisywać. Naprawa i recycling, redukcja odpadów, plany na zero odpadów, oddolne scenariusze energetyczne i klimatyczne, dystrybucja pracy i bogactwa, to mi się podoba, naprawdę mają tu na myśli redystrybucję. Konwersja do publicznych i ekologicznych inicjatyw produkcji miasta przejściowe. A wy myśleliście, że komunizm został obalony, co? Oczywiście ci duzi faszyści na górze, którzy tym wszystkim kierują, prezesi korporacji, będą grabić kasę, w czasie kiedy wy będziecie żyć jak skromni wieśniacy. A następnie, w ciągu dnia na ulicach będą prezentowane innowacyjne, lokalne i globalne alternatywy, używając praktycznych warsztatów, gier edukacyjnych i wystaw pod straganami. I każdy będzie zaproszony, aby eksplorować przestrzenie miejskie, wolne od samochodów, przeznaczone na kreatywne, alternatywne style życia i działania, które przyczyniają się do przywrócenia naszego środowiska naturalnego i sieci społecznej, itd., itd., itd. Jest przyjazne, Fajne, oparte na Solidarności, no tak. Także tu macie, to stałe, stara ich śpiewka. I Szczyt Klimatyczny dla Obywateli. Tu macie. Mhm. Koalicja Klimatu 21, Forum Klimatyczne i Federacja dla Rynków Rolników Małej Skali. Także tu macie, co? Czy nie jest przepiękne? Czy to nie będzie wspaniała utopia, co? Czy to nie jest świetne? A co jeżeli Disney jest w to zamieszany? Teraz kolejny też ma do czynienia z alternatybą. Alternatyba jest wioską pełną alternatyw dla obywateli, gdzie indywidualne, kolektywne, lokalne i systemowe rozwiązania alternatywne dla zmiany klimatu i kryzysu energetycznego są wspierane i promowane i podają wam, calls. jakie są ich cele i rozprowadzać wiadomości o awaryjnym stanie klimatu. Oto awaria. Nie wiedziałam, nie wiedziałam o tym. Ja miałam awarię w tamtym roku, kiedy mój parasol, bo było bardzo, bardzo mokro. Moja parasolka miała dziury. Pisze. Podnieść świadomość wśród ogólnej publiki i wybranych polityków. Oni już są na to zapisani. I tak. Wiedzą, co jest politycznie poprawne, bo wiedzą, jak się wspiąć po drabinie. Pisze. O konieczności szybkiego i radykalnego obcięcia emisji Emisji gazów cieplarnych, podkreślić dramatyczne konsekwencje, jeżeli nie osiągniemy ambitnego, skutecznego, wiążącego i sprawiedliwego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu bronić przeciwko prawdopodobnym uczuciom rezygnacji, bezradności, a zatem demobilizacji, które mogą być wywołane przez powagę i znaczenie wyzwań klimatycznych. Wiecie, że ludzie aktualnie popełniają przez to samobójstwo. Dwa czy trzy lata temu para y, tak zrobiła, pisali o tym w gazecie świat i przyszłość takich, i takich dołował myśleli, że będą mieszkać na pustyni, piec się, smażyć się w piasku, dlatego popełnili samobójstwo. Taki wpływ ta propaganda ma na niektórych, bronić przeciwko uczuciom rezygnacji i pokazać, że rozwiązania istnieją, że są gotowe do zrealizowania, że mogą stworzyć nowe miejsca pracy. Może będziecie nosić na plecach, w, w plecaku będziecie nosić nawóz z jednego miejsca na drugie, jak będziecie spacerować po ulicy, podnosząc gówno po koniach i podobne. Wezwać wszystkich, żeby bezwłocznie wprowadzić niezbędne społeczne, energetyczne, ekologiczne zmiany w celu uniknienia głębokich i nieodwracalnych konsekwencji związanych ze zmianami klimatycznymi. Powtarzanie i powtarzanie w kółko. Zmiany klimatyczne, zmiany klimatyczne, zmiany klimatyczne. Wiecie, pogoda w dzienniku zawsze była o zmianach klimatycznych. Jednego dnia było słońce, drugiego padało. To jest piękne, nie uważacie? Co załamie główka, cała ta sprawa? I piszę tu o geoengineering i o rynkach emisji dwutlenku węgla, dla dużych chłopców oczywiście. Czy wiecie, że wasze rządy dają im, prezesom i korporacjom, dają im kredyty na te emisje dwutlenku węgla? Warte miliony dolarów, żeby zaczą zaczął się ten cały handel. To samo zrobili w Europie. Wy wieśniacy na dole nic nie dostaniecie oczywiście. Wy tylko za to płacicie, ale oni dostają, żeby wszystko ruszyć. Pieniądze za nic i dreszczyki za darmo. Także ten wywieszył dzisiaj również. Też wywieszył dokument PDF pod tytułem Alternatiba. Wywieszę go dziś wieczorem i będziecie zaskoczeni, że prawie wszyscy się z tym zgadzają. Zajęło im lata, żeby to wszystko zorganizować i znowu, żeby ten plan wprowadzić w główny nurt we wszystkie fazy społeczeństwa i instytucje rządowe, jakim lubię je nazywać. Następny artykuł tutaj, pielgrzymi z, e, sprawiedliwości klimatu rozpoczynają 200 milową podróż z Londynu do Paryża. Nawet religie są w to zamieszane i mają pielgrzymki, na szczęść Gai chyba. Tak. I oczywiście zaczęli lata temu przekonywać znanych proboszczów i religie, żeby się do tego ruchu dołączyli. I proboszczowi głosili swoim stadom, a stado Beckiem odpowiedziało dobrze i dołączyli się do planu. Pisze, około 50 pielgrzymów dziś rana wyruszyło z centrum Londynu, aby zacząć 200 milową podróż do Paryża. Mam nadzieję, że na pieszo, bo nie chcemy, żeby wypuszczali za dużo gazów cieplarnych, jeżeli lecą samolotem, gdzie będą wzywać światowych liderów ze 190 krajów na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych cop 21 żeby zgodzili się na sprawiedliwe, ambitne i wiążące porozumienie w sprawie rozwiązania problemów związanych ze zmianami w pogodzie. Pielgrzymka z Londynu do Paryża, zorganizowana przez Kościół Anglikański, Christian Aid, Cheerfund i Cafod, jest jedną z szeregów podobnych pielgrzymek, które mają miejsce w Europie. W czasie, kiedy kościoły nadal kładą nacisk na polityków globalnych, widzicie, oni wszystkich wykorzystują, aby osiągnąć dużo dla biednych świata i oczywiście nie ma to nic wspólnego z pogodą. I wiele lewicowym sprzedano pomysł, że tyle podatków będzie wpływać do ONZ i rozdzielą to bogactwo dla biednych do Świata, ale tak nie będzie ludzie. To wszystko będzie przepływało przez algora system handlu, uprawnieniami do emisji i do rozciada banków w Szwajcarii. Czytałam na ten temat artykuły parę lat temu do ich osobistego banku i tak dalej, i tak dalej. I żebyście zaczęli żyć bardziej skromnie, aż będziecie naprawdę biedni. Ani nazwą tego tak. Nie, nie jesteście biedni, jesteście skromni, widzicie, pisze. Maszerujemy w solidarności dla sprawiedliwości w odniesieniu do klimatu dla świata najba najbardziej, najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych. Jesteśmy świadomi, jaki wpływ mają zmiany klimatyczne i nie możemy być pierwszym pokoleniem, które świadomie odwróci się od własnych odpowiedzialności, żeby ochronić planetę. Główny biskup kościoła anglikańskiego od spraw dotyczących środowiska, biskup Nicholas Holtman Salisbury, powiedział uczestnikom pielgrzymki i zgromadzeniu zwolenników podczas nabożeństwa w St. Martin Fields, placu Transfla, Transfalgar, zanim pielgrzymka się zaczęła. Tych 55 pielgrzymów podkreśla potrzebę tych, którzy są zaangażowani w rozmowach dotyczących zmian klimatycznych, aby dotarli do porozumienia, które popchnie nas w stronę bardziej sprawiedliwej, niskowęglowej przyszłości w Paryżu i poza. W tamtym miesiącu inna grupa pielgrzymów wyruszyła z Rzymu do Paryża podczas pielgrzymki zorganizowanej przez Światową Radę Kościołów. Oni byli założeni przez Rockefellera lata temu, żeby złączyć wszystkie, żeby zasadniczo ujednolicić ujedno ujedno wszystkie kościoły protestańskie i dać im wszystkim tę samą indoktrynację, aż w końcu nie będzie żadnej różnicy w, o czym gadają. Pisze Światowa Federacja Luterańska i Act Alliance. Wcześniej tego miesiąca dotarli do Centrum Światowej Rady Kościołów z w Zurichu w Szwajcarii, gdzie odbyła się dyskusja panelowa na temat podejścia, jakiego grupy wyznaniowe robią do CAP 21. To dlaczego nie mieć konferencji przez Skype na litość boską i zaoszczędzić tyle dwutlenku węgla, który jest spalany przez ich samoloty? Pisze, Wszyscy paneliści zgodzili się, że KAP-21 będzie istotnym etapem na długiej drodze po sprawiedliwość klimatyczną. Niedługo założył Trybunał Sprawiedliwości w dziedzinie klimatu, co? Dadzą wam sędziów odpowiedzialnych za niewidzialne gazy. Zawsze widzieliśmy, że byli pełni gazów od samego początku, prawda? I ciągnie się ten artykuł i gadają, jak zasadniczo będą mobilizować masę ludzi przez centrum Paryża i tak dalej, upewniając się, że Kościół będzie miał silny głos podczas rozmów, po miesiącach ciężkiej pracy, mówił tu o poszczeniu i całej reszty, tak jakby ich poszczenie robiło jakąś różnicę. Po miesiącach ciężkiej pracy jesteśmy na drodze, powiedział James Buchanan, organizator pielgrzymki z Londynu do Paryża. Dzisiejsze poranne nabożeństwo jest przypomnieniem o co chodzi w nadchodzącej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu i nie możemy doczekać się, żeby dodać swój głos. Nie ma planety B, także proszę przyłączcie się do nas w tej podróży do Paryża na część sprawiedliwości w odniesieniu do klimatu. Te wszystkie wyrażenia wymyślone przez marketingowców w czasie drogi pielgrzymowie będą zatrzymywać się w kościołach i w domach członków kościoła, naśladując wielowiekową tradycję. Co za kawał, co? Co za kawał? Następny też na podobny temat, modlitwa i działanie, wezwanie do sprawiedliwości klimatycznej podczas COP 21 Przed ONZ-u konferencją w sprawie klimatu w Paryżu przyłączcie się do rosnącego grona osób wierzących, walczących o działalność w dziedzinie klimatu. Często zastanawiałem się, że jeżeli wszystko jest przez wolę Boga, Ludzie proszą lub nawet domagają się, żeby Bóg zmienił zdanie, żeby im pomóc. Czy to naprawdę działa? Widzicie? Przecież wszystko ma niby być z góry ustalone. I wtedy koczysz przeciwko Bogu przez proszenie, żeby wszystko zmienił. I dlaczego też Bóg wszystkiego i tak nie zmieni, jeżeli chce? Widzicie? Ale widzicie, dzisiaj te wszystkie kościoły nie są kościołami, szczególnie te chrześcijańskie, są klubami społecznymi, klubami społecznymi ludzie, gdzie ludzie często z podobnej klasy lubią uczestniczyć i spotykać się w swoim klubie zasadniczo i głoszą szczęśliwe Ewangelie, szczęśliwe Ewangelie, nie chcą złych wiadomości, chcą przyjemne, słoneczne Ewangelie i więc... Bo Co można powiedzieć ciekawie. na ten temat? Według strony internetowej KAP Wejścia jeden światowi liderzy będą pracować, żeby ukończyć nowe międzynarodowe porozumienie w sprawie klimatu dotyczące wszystkich krajów, pisze Podejmij działanie, podpisz petycję Modlitwa dla Paryża, który jest oferowany przez obywateli na Rzecz Sprawiedliwości Publicznej. Partnerzy Kościoła Zjednoczonego, widzicie jak te wszystkie organizacje współpracują? Zaproście przyjaciół, członków rodziny i wspólnoty wyznanieniowej, żeby podpisali. Wyobraźcie, sobie wierzących i jedących do Paryża, co? Przymyślcie opieką nad tworzeniem boskim w czasie nabożeństwa 29 listopada, jedyny czas przez lub w czasie CAP 21. Dają wam tutaj krótkie tło tego wszystkiego. Też dają wam tradycyjne kłamstwa wypuszczone przez IPCC z ONZ, po prostu nic nie zmieniają, jest wryty w kamień, jak jakieś prawo mojżeszowe i um, mówią o Międzynarodowych Agencjach Energetycznych i ich propaganda też jest w to zamieszana i tak dalej, i tak dalej, a następnie z Kopenhagi do Paryża, miasta i burmistrzowie, Widzicie, Wasze miasta i burmistrzowie z Kanady z Stanów i każdego innego kraju przewodzą działalność w sprawie klimatu. Także to jest towarzyszenie, kompakt burmistrzów i reszty. Czy wiecie, że Wasze lokalne regiony są w to zaangażowane też? Tak jak mówiłem, każda instytucja jest w to wmieszana. Już tak jest. Dzisiaj grupa Cities Climate Leadership C40 i ich partner naukowy ARUP wydali działalność klimatyczna w mega Przełomna i ostateczna ocena, w jaki sposób znani burmistrzowie z całego świata podjęli się pilnego wyzwania zmian klimatycznych. Także pisze CAM 3 przedstawia nowe spojrzenie na aktualny status, najnowsze trendy i przyszłe możliwości działania w dziedzinie klimatu na poziomie miasta. Od ostatniego CAP w Kopenhadze miasta C40 to grup, grupa Bloomberga podjęły 10 tysięcy działań klimatycznych, podwójną ilość w tylko 6 lat i oczywiście wszyscy chłopcy na górze będą zbierać zyski z tego handlu dwutlenkiem węgla pisze i zobowiązały się do zmniejszenia emisji CO2O3, podają tutaj wam porównywalność i tak dalej. Jako światowo najbardziej rozległe badanie ilościowe miastowych działań w sprawie klimatu, KAM 3 dokumentuje i analizuje te działania, te działalności i wskazuje zdolność burmistrzów dzielenia się wiedzą przez granice geograficzne, polityczne i gospodarcze. Większość ich nawet nie wie, jak nadzorować swoją okolicą, nie wspominając już o granicach. Czy widzieliście o tym? Tak czy owak, ten też wywieszał. Wywieszał też zasoby komunalne na przyzwyczajenie się do zmian klimatycznych od partnerów dla ochrony klimatu. Zawsze mają te zielone zdjęcia, bardzo ładne, bystre, bystre, zielone. I to pochodzi od IKLEI. Parę lat temu mówiłem o tej organizacji na programie radiowym i nazywają siebie lokalne rządy dla zrównoważonego rozwoju. Oni tak jakoś podczepili się pod wasze lokalne rządy w miasteczkach i miastach i mają zielony fundusz komunalny i rzeczy tym podobne, ale też są w Kanadzie i lubią zmieniać swoje nazwy w zależności, gdzie są, tak żebyście nie skojarzyli sobie, że są jedną globalną organizacją. Tak czy owak, Federacja kanadyjskich Gmin jest tutaj i Partnerzy dla Ochrony Klimatu, PCP, widzicie. Wywieszę też. I ma, tu, ma to różne wpływy zmian klimatycznych na gminy kanadyjskie, powiązania z programami łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacja do zmian klimatycznych w Kanadzie i za granicą, społeczności podejmujące działania adaptacyjne zasoby użyte w ocenie wpływu i planów dostosowawczych, narzędzia oceny ryzyka, zasoby naukowe, networki, wszystkie networki, podsumowanie działalności dostosowawczych w wybranych gminach. To w czysta agenda 21 widzicie, pod pozorem pogody widzicie, zmian w pogodzie. To dobry dokument. Pokazuje Wam, że nawet w Sudbury, małym miasteczku blisko mnie, dzieje się to. To samo dzieje się w całej Kanadzie i Stanach. Dokładnie ten sam program widzicie i wyjaśniają Wam, kim dokładnie mają niby być. Pisze, program partnerzy dla ochrony klimatu jest w spółką partnerską między Federacją Kanadyjskich Gmin i ICLEI. Widzicie, lokalne rządy na cześć zrównoważenia. PCP jest kanadyjskim ramieniem Iklei z kampanii Miast na rzecz ochrony klimatu, która angażuje ponad 900 wspólnot, wspólnot międzynarodowych. Tu macie, działają na całym świecie. W Kanadzie ponad 180 urzędów gminnych, tu macie swoje urzędy gminne ludzie, jest zaangażowanych w programie PCP, który używa struktury 5 stopów milowych, aby kierować wspólnoty w ocenianiu i redukcji emisji gazów cieplarniarnych. Czy głosowaliście na te grupy? Czy głosowaliście? I pisze, urzędnicy miejscy wyrazili potrzebę o dalszej informacje? Nie, to nieprawda. Oni sami do nich się zbliżyli. Zasoby i narzędzia do dostosowania się do zmian klimatu. Ja mogę się dostosować. Kiedy jest zimno, na zewnątrz to nakładam więcej ubrań, a latem zakładam mniej, widzicie, bo jest gorąco. Kiedy pada, nakładam płaszcz i kalosze, widzicie. Rzeczy tym podobne ja już się przystosowałem, ale znowu każde pokolenie przede no, przez tysiące lat przystosowali się tak samo jak ja, jeżeli było ich stać na płaszcz przeciwdeszczowy. Także to jeden z tych artykułów. A następnie wywieszył jeden z departamentu obrony USA pod tytułem 2014, 2014 mapa drogowa na przystosowanie się do zmian klimatycznych. Wow, co? Wiecie, powinniśmy ubiegać się, żeby nasz rząd dał nam taki sam sprzęt przeciwdeszczowy i śniegowy, jaki dostaje wojsko. Ich sprzęt przeciwdeszczowy nierwie się, kiedy podnoszą ręce do góry, jak te, te rzeczy, które my musimy kupować od Chińczyków, wiecie, dostają lepsze chińskie rzeczy, grubsze jest w nie, nich więcej materiału, że nierwą się, kiedy podnoszą ręce do góry, żeby na czymś pracować, a kiedy wkładają coś do kieszeni, to szef nierwie się na drugi dzień, może nawet na pierwszy czy to, czy prosimy za dużo? Nieważne nawet ich ubranie na zimę? Ale wywieszę ten dokument PDF z Departamentu Obrony USA i o, oczywiście, że winią wszystkie problemy światowe, brak globalnej stabilizacji, ekstremalne zjawiska pogodowe i wypuszczą choroby pandemiczne i spory dotyczące uchodźców i zasobów, i zniszczenia spowodowane przez klęski żywiołowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, głód, bieda i konflikt. Wszystkie filmy, które wypuszczali przez lata są w tym dokumencie Departamentu Obrony USA i dlatego wypuszczali te wszystkie filmy, żeby przygotować Was na to wszystko, widzicie, nonsens, to cały nonsens. I nawet mówią, że może spowodować terroryzm, tak, i rzeczy tym tak. podobne, co? Może spowodować, że będziecie po prostu robić dziwne rzeczy, dlatego Bill Clinton miał te różne kobiety, pogoda go do tego zmusiła, widzicie, rzeczy tym, temu podobne. I uwielbiam też, jak oni mają, niektóre rzeczy mnie rozśmieszają, ale piszę tu, że pogoda jest mnożnikiem zagrożenia, widzicie, jest przyczyną terroryzmu. Pogoda jest, widzicie, pogoda powoduje terroryzm i zmiana w klimacie będzie miała rzeczywisty wpływ na wojsko i w jaki sposób wykonuje swoje zadania, może być wzywany częściej, żeby wspierać władze cywilne, więc wiemy, kiedy to przyjdzie, kiedy ludzie będą żyli skromniej, będą trochę głodniejsi i pisze tu, chociaż Naukowcy coraz bardziej zgadzają się z prognozowaniem klimatu na przyszłość, z tych samych komputerów, karmionych fałszywymi danymi. Wątpliwości pozostają, ale to nie może być wymówką na opóźnienie działań. Każdego dnia nasze wojsko radzi sobie z ogólnoświatową niepewnością. Ludzie też. Nasi projektanci wiedzą o tym, tak jak wojskowy stratek Karol Von Klowitz napisał. Uwielbiam, jak zawsze umieszczają te cytaty, bo zatrudniają ludzi, żeby pisać te biografie, a później umieszczały te fałszywe oświadczenia tych ludzi niby. I powiedział niby następująco, każda działalność musi do pewnego stopnia być w, zaplanowana w zwykłym zmierzchu. Pisze, to w tym kontekście Departament Obrony USA wypuszcza mapę drogową na adaptację do zmian klimatycznych. I widzicie, i naszym pierwszym krokiem podczas planowania na te zagrożenia jest określenie, jaki wpływ te zmiany klimatyczne będą miały na Departament, używając rzeczowe i szczegółowe metryki i najlepszych do dostępnych nauk. Więc nie dostaniecie tego, używając te komputery z fałszywymi danymi, do których nie dodadzą krytycznych zmiennych, takie jak słońce, wpływ słońca na pogodę, i ten artykuł tutaj. Mamy wiejska sieć do spraw klimatycznych, też są w Paryżu. Wszystkie te grupy, które wymieniłem są w Paryżu. Wszystko jest już na miejscu. Pomysł na wiejską sieć do spraw klimatycznych powstał podczas Wiejskiego Zgromadzenia Narodowego w 2011. Czy byście świadomi, że takie coś istnieje? Co? Podczas konferencji Grupa Robocza w sprawie zmian klimatycznych powstała w odpowiedzi na brak współpracy między społecznościami wiejskimi dotyczących adaptacji i łagodzenia skutków zmian klimatowych. Widzicie, gminy wiejskie są bardziej rozsądne, nie żyją w tych znerwicowanych miastach, widzicie, dlatego mogą myśli, i rozumować, Także dlatego, że gminy wiejskie nie zgadzały się na to, to po prostu wprosili się za ich plecami i stworzyli tą sztuczną grupę roboczą i pisze Gminy wiejskie uzależnione od naturalnych zasobów są szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych. Powiedzcie rolnikom, że jest jakaś różnica teraz w porównaniu do ostatnich tysiąca lat, co? bo są najczęściej ściśle powiązane, powiązane z naturalnymi ekosystemami, które zapewniały im ekonomiczny, społeczny i środowiskowy dobrobyt. Wiejska sieć do spraw klimatycznych ma na celu wspieranie współpracy. Widzicie, potrzebujecie nas. To powtarzają Rolnikom. Potrzebujecie nas. Ma na celu wspieranie współpracy, które ostatecznie rozwiąże skomplikowane problemy, które tworzą niesprawiedliwości wiejskie. Wiejska sieć od spraw klimatycznych awansuje praktyczne strategie w celu dostosowania się i łagodzenie aktualnych i przewi przewidywanych skutków zmian klimatu w całym kraju. Oni obijają wszystko głupotami, prawda? Nie mogą dojść do sedna, ale tak działają. Zawsze można poznać, czy coś było napisane przez umysł biurokrata. Pisze, ta praca łączy liderów wiejskich w celu stworzenia i reagowania do, do stanowych i krajowych polityk dotyczących zmian klimatu. Cele 1. Aby zapewnić siedzibę dla rozległego, przekraczającego sektory zbioru głosów wiejskich i organizacji. Znowu ta masowa organizacja, żeby współpracować w celu określenia i odpowiedzieć na polityki związane ze zmianami klimatycznymi na szczeblach państwowych i narodowych dwa, aby zapewnić, że głos wiejski stanie się wiodącą siłą w rozwoju polityki dotyczącej zmian klimatycznych i rozwiązań w swoich społecznościach. Nie oni wybierają przewodniczących, widzicie, to nie jest to jest system sowiecki i w systemie sowiecki Rady rządzi. Na powierzchni komunizmu każda grupa, jeżeli byłeś rolnikiem, to należałeś do grupy rolników, jeżeli pracowałeś w fabryce, należałeś do tej grupy i podobnie. I wszystkie miały rady dla ich wyznaczone, nie wybrane przez nich, ale wyznaczone dla nich. I naczelny, zasadniczo grupa pozarządowa, naczelny tej grupy był mianowany przez Politbiuro na szczycie, żeby głosować to, co Politbiuro chciało słyszeć. I to jest dokładnie ten sam system, nowy i ulepszony komunizm. 3. Aby upewnić się, że wszelkie rozwinięte strategie rynkowe rzeczywiście przyczyniały się do redukcji gazów cieplarniarnych i przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców wsi i ich społeczności. 4. Aby promować zmiany w prawo, prawodawstwie, które pomogą społecznościom wiejskim w opracowaniu właściwych rozwiązań i przewidywanych skutków zmian klimatycznych na ich społeczności, otaczający krajobraz i zasoby naturalne. Pink, aby przyłączyć nową generację liderów wiejskich do rozmowy na temat zmian klimatycznych i upewnić się, że ich perspektywy są poinformowane innymi słowami, upewniają się, że będziecie mieć poprawnie wybrane mózgi i uwzgl uwzględnione w, w zaleceniach państwowych i narodowych i mają swoje sieci oddolne, to cała ich powszechna terminologia. Uaktywnić sieci organizacji, które mogą promować progresywne polityki związane z klimatem, przepisy ustawy, przepisy regulacje, przepisy ustawy, przepisy podać y, przykłady, które pokazują dowody da, na zmiany klimatu i prezentują zagadnienia, okazje dla dużych chłopców, którzy dostaną Wasze podatki, żeby inwestować je w sztuczne zielone projekty i rozwiązania, które istnieją w całej społeczności i krajobrazach wiejskich, aby kształcić szerokie grupy odbiorców oraz informować ich o polityce związanej z klimatem bardziej efektywnie udostępnić i rozpowszechnić najlepsze praktyki w leśnictwie, rolnictwie i znowu tu wpychają się do waszego rolnictwa, żeby dyktować jak to macie robić. Tak samo w leśnictwie, macie prywatną ziemię, ale zostawcie te drzewo w spokoju i gospodarce odnosząc się do zmian klimatowych, widzicie, zapewnić zasoby i partnerstwa dla komitetów wojewódzkich, burmistrzów, usługodawców i oficerom rozszerzeniowym, żeby współpracowali społecznie. Właścicielami ziemi, urbanistami i innymi, żeby angażowali się w kwestiach zmian klimatycznych i opracowali plany dostosowywawcze. jeszcze to dziś wieczorem tak samo. Naprawdę, tylko jakąś ilość można przetrawić tego szajstwa dziennie. Tyle co przerobiłem to już chyba za dużo. I Szczyt dotyczący klimatu dla lokalnych przywódców daje miastom silną platformę podczas cop 21. Ten artykuł wyszedł w czerwcu. Mówią o burmistrzu Paryża Anne Hidalgo i Michael R. Bloomberg. E, ONZ Sekretarza Generalnego, specjalni wysłannicy do miast i zmian klimatycznych, ogłosili, że będą współ, współprzewodniczyć szczyt dotyczący klimatu dla lokalnych przywódców. Widzicie, każda instytucja została przyjęta, nawet niektórzy ludzie, którzy siedzą na radach szkolnych, w tym, w tym uczestniczą. I dzieci, i ich uczniowie tak samo. Pokaz dla publiki do oglądania w telewizji. O, popatrzcie na małe dzieci, jak śpiewają te pieśni na znaczy Gai, czy nie są słodkie? Ojejciu. I również Caritas International. I ten tutaj chyba jest powiązany z Kościołem Katolickim. Są też w to zamieszani i oni domagają się prawnie wiążącego porozumienia klimatycznego. Także więcej szczegółów o IKLEI, i kim są. Dla samorządów, dla zrównoważonego rozwoju jest wiodącą siecią światową z ponad tysiąc, tysiąca miastami, miasteczkami, metropoliami zaangażowani w budowaniu zrównoważonej przyszłości. Oni są organizacją pozarządową ale najwidoczniej znacznie finansowaną i piszą o ich typowej, zrównoważonej przyszłości, to zawsze oznacza wyludnienie dla tych, którzy o tym nie wiedzą. Pisze, pierwszym globalnym programem ICLEI była lokalna Agenda 21. Wiecie, myślcie lokalnie, działajcie globalnie i myślcie globalnie działajcie lokalnie. Program, który promuje rządy partycypacyjne i lokalne, zrównoważone planowanie na ochronę przed klimatem w miastach itd. Tak Wiesz dziś wieczorem również. Federacja Kanadyjskich Miast. Kiedy mówię o Kanadzie, to to samo dotyczy się Stanów i Anglii i każdego innego kraju na świecie, bo, wszystkie, bo to wszystko są te same organizacje. Także Wasze gminy są pod to zapisane też. I jest tu Unia Kanadyjskich Gmin i zwierzchnictwo konferencji burmistrzów, także Fuzja Burmistrzów również i Samorząd województwa ma status prawny jako korporacja niedochodowa, także ktokolwiek jest przez was wybrany nie powinien być zamieszany w to, chyba że wpierw dają coś dla was, bo to wy jesteście podatnikami, a nie organizacje pozarządowe, wy jesteście podatnikami, mają reprezentować was. I ten artykuł jest pouczający, żeby zobaczyć, ile organizacji jest w to wszystko za zamieszane. Jak dobrze wiecie, i mają tu ich historię też. I następnie FCM dołącza do oficjalnej delegacji kanadyjskiej na konferencji klimatyczną COP21 w Paryżu. Gminy kanadyjskie będą odgrywać ważną rolę w czasie, kiedy liderzy z całego świata zbierają się, w Paryżu na konferencji K21. Federacja Gmin Kanadyjskich będzie oficjalnie reprezentować samorządy jako część kanadyjskiej delegacji podczas konferencji odbywającej się od 30 listopada do, jedena, do 11 grudnia. Przedstawicielami gminnymi z delegacji kanadyjskiej także są burmistrzy z Vancouver, Montrealu i Toronto. Lokalne kanadyjskie znastwo, na wystawie itd. Pokazuję Wam na czym polega. I pokazuję Wam więcej tej jedynej agendy. Agendy, na którą oni wszyscy najwyraźniej przysięgli. A następnie mamy zielony fundusz komunalny także. Dla tych, którzy nie wiedzą, że takie coś istnieje, będzie Wam dosyć interesujące poczytać na ten temat, dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej na ten temat. I na ten tydzień w końcu, na ten tydzień mamy FCM, partnerzy dla ochrony klimatu. Program dla ochrony klimatu jest siecią kanadyjskich gmin rządowych, które zobowiązały się, żeby obniżyć ilości gazów cieplarnianych i pod, podejmować działania związane ze zmianą klimatyczną. Od rozpoczęcia programu w 1994 roku ponu, ponad 300 gmin przyłączyło się do PCP, zobowiązując się publicznie do zmniejszenia emisji. Uczestnictwo w PCP pokrywa wszystkie prowincje i tereny i odpowiada za ponad 300 65% populacji kanadyjskiej. PCP jest kanadyjską częścią klei, miasta na część ochrony klimatu. Teraz e, zmienili swoją nazwę na PCP po ostatnim wybuchu od publiki, kiedy ja i inni ludzie skarżyliśmy się o co robią w Stanach i innych miejscach i aktualnie wycofali jeden ze swoich ogromnych projektów, gdzie organizacje pozarządowe pomagają w rządzeniu waszego życia. W czasie zimnej wojny, nie chcę nazywać tego partią komunistyczną, ale partia komunistyczna na, na zachodzie miała setki i setki i setki grup frontowych, które nie, nie wiedziały, niektóre z nich, nie były, że były grupą frontową, która pchała ideały komunizmu. I wiele kościołów było w to zamieszanych również. Nic się nie zmienia, ale to pokazuje Wam niesamowitą siłę zapanowanej, i umiejętnie zarządzanej organizacji, jak organizować. Jak wkraczali w inną dziedzinę, to organizowali, organizowali, organizowali, organizowali, a to jest tylko transformacja. To ten, sam, to ten sam system, często zarządzany przez tych samych ludzi, na pewno na szczycie, bo to Zachód stworzył komunizm na erę sowiecką i to ci sami ludzie zarządzają tym samym systemem. Ci sami ludzie. I działa bardzo, bardzo dobrze, ale znowu jest bardzo zwodnicze, ponieważ duża ilość tych organizacji pozarządowych brzmi strasznie oficjalnie i dlatego używają nazwy, które brzmią oficjalnie, ale są grupami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, widzicie. A dlatego, że brzmią oficjalnie, oddajecie swoją wolę dla nich, myśląc, że są jakimś rządem, ale nie są. Nie są. Nie są. Także nie, da, nie dajcie się zmylić, myślcie za siebie. Pamiętajcie też, że mam jeszcze więcej materiału na temat programu Agendy 21, bardziej szczegółowego, w części archiwalnej na stronie CaringThroughTheMatrix.com i możecie wysłuchać wiele audycji na ten temat. Jest dosyć nudne, ja wiem, i dużo się powtarza, ja wiem, ale przechodzicie przez ogromne zmiany w tej chwili, gdzie wszystko jest wpisywane w prawo i wprowadzą to wszystko bardzo szybko. Niedługo, krok po kroczku, drastyczne zmiany idą w Waszą stronę, już to ogłosili, drastyczne zmiany na sposób w jaki żyjecie. I uwierzcie mi, nie będziecie, nie będziecie z tego powodu za bardzo szczęśliwi. I następną rzeczą, jaką możecie zrobić, kiedy korzystacie z sekcji archiwalnej my na CaringThroughTheMatrix.com, Caring możecie wysłać trochę pieniędzy w moją stronę, na pewno by to pomogło. I znajdziecie tam książki i dyski do zakupu również na CaringThroughTheMatrix.com i instrukcje jak zamawiać. Wszystko jest jasno wytłumaczone. Także od Hamisza i ode mnie z Ontario w Kanadzie, dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.